Andrzej Dawidowicz oprowadza wszystkich przybyłych po polach pokazowych Saturn Union w Spytkówkach. Stoimy przy pszenicy mieszańcowej, odmiana Hybery. No, nowość i odmiana bardzo wyjątkowa. A z tego względu jest to odmiana wyjątkowa, bo to jest jedyna na dzień dzisiejszy pszenica hybrydowa zarejestrowana w Polsce. Przeszła pełen cykl badań coborowskich i patrząc na wyjątkowość to odmiany jest to pszenica na stanowiska trudne. Patrząc się na wyniki rejestracyjne w Polsce, to co można powiedzieć, ta pszenica zawsze błyszczy w warunkach trudnych, czyli albo bardzo słaby gleb, czego potwierdzają wyniki ceborowskie chociażby z województwa lubuskiego, albo w przypadku bardzo zimny gleb, co na przykład potwierdzają chociażby wyniki ze stacji ceborowskiej na południu województwa dolnośląskiego w Sudetach. Dlaczego? Bo patrząc się na tą pszenicę możemy powiedzieć, że ma zdecydowanie przez efekt heterozy i lepiej rozwinięty system korzeniowy, co potwierdzają też wyniki planowania i to naprawdę na wysokim poziomie. A patrząc się też na inne kraje, w szczególności na Węgry, które się borykają z bardzo dużym niedoborem wody na polach, wiadomo, że oni mają czymś nawadnianych, a ja bym tutaj mówił o polach nienawadnianych, patrząc się na presję suszy, jest to pszenica, która stabilnie planuje, że tak powiem, w warunkach niedoborów wody. No właśnie, u nas też się robi troszeczkę posłusznie, a mimo wszystko widać, że ona jest taka dosyć dorodna, choć z drugiej strony na niektórych w liściach, ślady chorób. W tym momencie o tej porze roku, kiedy po prostu pszenice zaczynają już pomalutku dosychać, a mamy na dzień dzisiejszy 23 czerwiec, jest to już w tym momencie normalnością. Ja bym się wolał, że tak powiem, oprzeć na bazie wyników coborowskich, i które mówią, że to jest pszenica bardzo zdrowa i patrząc się na moje obserwacje, pod, też potwierdzone przez kolegów z innych krajów, jest to pszenica, gdzie możemy mówić o takich cech charakterystycznych o współczynniku krzewienia praktycznie 2 trzy razy większym, bo jeżeli standardowo pszenica populacyjna ma współczynniki rozkrzewienia, powiedzmy, 2,5 przeciętnie, to tutaj mówimy przeciętnie o 7, a raz w warunkach takich luksusowych widziałem, że z jednego ziarenka było 27 kłosów, co było dla mnie rekordem w bardzo dobrym roku i nie ukrywajmy na bardzo dobrym polu. I to również w warunkach suszy tak można e, krzewić ładnie? E, tak, z tego względu, że norma wysiewu standardowa to jest 150 sztuk na metrze kwadratowym, przekładając to na kilogramy, to jest w granicach 60-70 kg na hektar i to jest, że tak powiem, praktycznie dwa, trzy razy mniej niż pszenicy konwencjonalnej, a to po prostu świadczy o normalnym rozkrzewieniu. Jak stoimy przy tej pszenicy, to raczej nie widać, żeby obsada kłosów na metrze kwadratowym została zachwiana z Następnych takich ważnych rzeczy przy tej pszenicy, nasze pszenice hybrydowe mają podwójny gen odporności na fuzaria. To powoduje, że patrząc się na coraz większe problemy ze strony przemysłu przetwórczego, patrząc się na ilość donów, ta jest pszenica przede wszystkim predysponowana tam, gdzie mamy stanowiska w monokulturze pszenicznej mocnej, a nawet, że tak powiem, możemy mówić o siewie po kukurydzy, patrząc się na standard. To powoduje, że ta pszenica jest ogólnie zdrowa, patrząc się na wyniki coborowe, przede wszystkim podstawę liść flagowy, a przede wszystkim kłos jeżeli dołożymy do tego podwójny gen odporności na fuzaria, to jest wyśmienity pomysł na te bardzo późne siewy po późnych kukurydzach ziarnowych a wiadomo, że w Polsce, że tak powiem nie wszystkie kukurydze się zbiera we wrześniu, niektóre są zdecydowanie później zbierane, gdzie już za sam termin siewu pszenice konwencjonalne mają mniejsze plonowanie patrząc na opóźnione terminy siewu a przede wszystkim, tak z mojej praktyki mam znajome gospodarstwo, które sieje zawsze 150-200 hektarów na północnych stokach na Pogórzu w dosyć późnym terminie i ta pszenica potrafi planować normalnie na poziomie pszenic na tych dobrych polach na ciepłych glebach, na dobrych glebach odsianych w normalnym terminie siewu. I w tym momencie możemy mówić, że dla rolnika to jest bardzo ekonomiczny pomysł. Patrząc się na następne odmiany w tym typie, tak jak tutaj widać na polu, mamy chociażby Hiluxa, który jest zdecydowanie wcześniejszą odmianą. Możemy mówić o odmianach, które są predysponowane na gleby typowo przężytnie czy żytnie, gdzie możemy mówić, że jak zbieram 5 tony żyta, to w tych warunkach odmiana Hiluxa na 5 ton pszenicy i na samej różnicy cenowej możemy mówić, że dla rolnika zwiększa się rentowność. A przede wszystkim nie ma problemów organizacyjnych, jeżeli chodzi chociażby o koszenie, a przede wszystkim składowanie masy towarowej w gospodarstwie. Do żyta jeszcze wrócimy, ale chciałabym wywołać taki temat, który Pan wcześniej wspomniał, mianowicie parametry jakościowe. Jak to wygląda? Na dzień dzisiejszy mówimy o pszenicach, chociażby Heibery w klasie jakościowej B. Patrząc się od strony genetycznej zawsze zaczynamy od tych najniższych parametrów jakościowych, bo powiedzmy 10 lat do tyłu, 12 lat do tyłu, 8 lat do tyłu zasady to były pszenice w klasie jakościowej C. Postęp genetyczny, praca hodowlana poszła do przodu, czyli mówimy, że Heibery został zarejestrowany w klasie jakościowej B w Polsce. Musimy też pamiętać o jednej rzeczy, że Wzrost klasy jakościowej troszeczkę nam ciągnie zimotrwałość patrząc się na warunki polskie co jest ważną cechą, więc na chwilę obecną na warunki polskie nie mamy klasy jakościowej A. Ale patrząc na warunki niemieckie, już tam pojawiły się pierwsze pszenice hybrydowe w klasie jakościowej A. Patrząc na zdecydowanie trudniejszy klimat u nas, musimy troszeczkę dłużej popracować. Więc państwo, rolnicy, musicie nam, hodowcom, dać trochę więcej czasu, żeby to dopracować do końca. Przejdźmy do Żyta, bo o Życie dosyć mało się mówi i na pokazach polowych, i na antenie Radia Raportu Rolnego. Jednak też ten temat jest troszeczkę pomijany. Chyba nikt nie chce promować Żyta. a pan... On o tym wspomniał, jak tylko się spotkaliśmy. A czy z tego względu, że patrząc się na Żyto, większość gleb w Polsce to jest kompleks żytnio- ziemniaczanym, używając starej nomenklatury, więc mamy coraz większe problemy z zimami, które potrafią nas zaskoczyć, coraz większy problem z wodą, a współczynnik konwersji wody i azotu w Żytach jest o połowę lepszy niż w przypadku pszenicy. A patrząc się na planowanie, możemy mówić o dosyć wysokich planowaniach. Jeżeli popatrzymy się w ten sposób i od strony ekonomicznej, że w tym roku ceny Żyta potrzebowały w górę, a fakt, raz na jakiś czas potrafią spaść, ale Żyto jest wyjątkowo ekonomiczną uprawą dla rolnika, pozwalającą w tych trudnych warunkach jak zmaksymalizować zysk i to jest najważniejsze stwierdzenie. A patrząc na nową genetykę, która jest w tym momencie w badaniach coborowskich, możemy chociażby powiedzieć o SU Performerze z nowego systemu żyty Turbo, Czy ja to zawsze określam w ten sposób. Hodowca miał szczęście, znalazł kombinację genów odpowiadających za dłuższą wegetację w niższych temperaturach. To oznacza dłuższa wegetacja na jesieni, wcześniejsza z wiosny, czyli wtedy, kiedy jest woda na tych słabych stanowiskach, a to oznacza, że jest zdecydowanie lepszy plon. A patrząc na na to, co najczęściej nas drażni, boli, przeżycie, patrząc się na sporyż. Ta nowa generacja Żyd, patrząc się na performera czy promotora, nawet w warunkach sztucznej inokulacji, ma zdecydowanie mniejsze problemy ze sporyżem niż inne, inne rozwiązania. A, aczkolwiek to jest bardzo wrażliwe na tą chorobę i nie ukrywajmy zależne od pogody. Jeżeli jest dobra pogoda, to mamy ciszej, i święty spokój, jeżeli jest inaczej, no to musimy się troszeczkę po głowie poschrobać.